To są informacje Polskiego Radia 24. Rekordowy wynik akcji charytatywnej na leczenie dzieci chorych na raka trafią miliony złotych. Atak sił ukraińskich na Krymie. Jego celem była baza rosyjskiej floty czarnomorskiej. Wrocław pionierem w naszym kraju. Do szkół trafi program dotyczący realnych zagrożeń. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. CEL osiągnięty. Ponad 200 milionów złotych zebrano na leczenie dzieci chorych na raka. Zbiórka trwa podczas streamingu na YouTube. Akcję prowadzi influencer Łatwogang. Jego mama zapowiada, że powstanie specjalna komisja, która zdecyduje na co przeznaczyć zebrane pieniądze. Będzie powołana komisja, która zajmie się, i to komisja z onkologów, która zajmie się co kupić, jaki sprzęt, jak pomóc naprawdę tym dzieciakom. To nie będą pieniądze. To będzie realna, piękna pomoc dla tych dzieciaków, a w ogóle uważam, że cała ta akcja była ogromnym wsparciem dla dzieci, że ten świat jak się zjednoczył, to, to też ma znaczenie dla dzieciaków. To nowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak komentował tę akcję na naszej antenie ekspert, który bada media społecznościowe, Wojciech Kardyś. To jest ta ogromna akcja charytatywna, która ma jednoczyć dla nowego pokolenia. I ja nie mówię, ja nie chcę, nie chcę tutaj depresjonować rację, się powciągu, nie chcę deprecjonować w ośmiu. Uważam, że obydwie akcje są potrzebne. To jest po prostu nowe rozdanie dla nowego, absolutnie nowego pokolenia social mediowego. Akcję wsparli celebryci, artyści oraz sportowcy. Zapoczątkował ją utwór zatytułowany Ciągle tutaj jestem BDOESA i 11-letniej Mai. Dziewczynka trzeci raz zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Transmisja i zbiórka pieniędzy zakończą się za godzinę. Ukraińscy komandosi zaatakowali bazy rosyjskiej floty czarnomorskiej na okupowanym Krymie. Uderzyli w trzy okręty, w tym zbudowany w PRL-u w stoczni w Gdańsku, Jamał, także myśliwiec, centra szkoleniowe oraz sprzęt wojskowy. Jednostka Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła ten atak ostatniej nocy. Te działania będą kontynuowane, dopóki Rosja nie zaprzestanie agresji przeciwko naszemu państwu. Tak zapowiada szef SBU, Jevheni Chmara. Thank <laughs> you. Polska nie uważa wojny w Ukrainie za zapomnianą, powiedział szef polskiej dyplomacji w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI. Wicepremier Radosław Sikorski zauważył, że Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie, fabryki broni leżące w coraz większej odległości. Jednocześnie stworzyła nowoczesny przemysł obronny, produkując miliony dronów. Mamy milion ukraińskich uchodźców. Polska jest głównym węzłem przesyłu sprzętu na Ukrainę, także włoskiego, za który jesteśmy w mówił szef MSZ-u. Wicepremier Sikorski wyraził również nadzieję, że po zejściu ze sceny politycznej premiera Węgier Viktora Orbana postawa Europy i Stanów Zjednoczonych wobec Rosji będzie bardziej skuteczna. Napastnik zatrzymany podczas wczorajszej gali korespondentów przy Białym Domu zostawił manifest. Mężczyzna nienawidził chrześcijan, tak mówi prezydent Donald Trump. Według telewizji CBS mężczyzna pisał do swoich bliskich o swoich zamiarach ataku na przedstawicieli administracji Trumpa. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym. Miał przy sobie strzelbę, pistolet i wiele noży. Złapali go agenci Secret Service. Amerykański prezydent i jego żona zostali ewakuowani. Napastnikiem był 31-letni Cole Thomas Allen Storens w aglomeracji Los Angeles. Jutro ma on usłyszeć zarzuty. Zamiast teorii będą symulacje. Wykłady zastąpią realne scenariusze zagrożeń. Program Bezpieczny Wrocław po pilotażu na stałe trafia do szkół ponadpodstawowych w tym mieście. To element szerszego systemu budowania bezpieczeństwa, mówi instruktor i ekspert z zakresu bezpieczeństwa, uczestnik wielu misji NATO Łukasz Żuberek. Naszym zadaniem nie jest straszenie młodzieży. Pokazujemy młodzieży, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje, takie jak aktywny strzelec, jak w takiej sytuacji się zachować, zgodnie z protokołem 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udar, mniej atak. Uczymy rozpoznawać sygnały alarmowania, jak się zachować w przypadku wybuchów, ataku dronów. 19-letniej Emilii najbardziej zależy na poznaniu technik samoobrony. Chciałabym się dowiedzieć, jak mogę się obronić poprzez na przykład wyjście na miasto, gdy ciemnej nocy na przykład zaatakuje mnie osoba, która posiada na przykład broń. A dlaczego to akurat? Miałeś jakąś taką niebezpieczną sytuację wieczorem? Tak, gdy wracałam taksówką z wyjścia ze znajomymi, kierowca taksówki postanowił zamknąć taksówkę, mówić, że mnie nie wypuści. Ja postanowiłam zareagować od razu. Szkolenia we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych będą organizowane średnio, w dwóch szkołach miesięcznie. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy w całym kraju wystąpią przymrozki. Jutro słonecznie będzie na wschodzie, w centrum i na zachodzie kraju więcej chmur, na północnym wschodzie tam możliwe słabe przelotne opady deszczu, niewykluczony deszcz ze śniegiem. Będzie trochę cieplej niż dzisiaj 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum około 13, na południu i zachodzie niemal 15 stopni. W całym kraju z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr, na wschodzie będzie porywisty. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w polskim radiu 24. Teoretycznie jeszcze 54 minuty powinna potrwać aukcja, która ma zebrać pieniądze na wsparcie dla chorych na raka dzieci. Ta ostatnia godzina, ta końcówka może odbywać się w tempie sprinterskim, bo została przekroczona już bariera 201 milionów złotych. Na prawym brzegu Wisły, na warszawskiej Pradze jest Klaudia Wróblewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy wokół ciebie są jeszcze ludzie, którzy chcieliby dotrzeć do kawalerki Łatwoganga? Jest jeszcze grupa fanów Łatwoganga. Są oczywiście media, są organizatorzy akcji i pomimo ich zmęczenia, organizatorów zbiórki, która rozpoczęła się kilka dni temu, wszyscy mają poczucie wspólnego celu i radości, że udało się zebrać tak dużą kwotę, która przerosła oczekiwania wszystkich przed drzwiami mieszkania Łatwoganga, tak jak wspomniałam, są media. Wcześniej gościli w nim Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Korzuchowska, Katarzyna Nasowska, wiele, wiele innych. Teraz jest natomiast w tym mieszkaniu raper BDS i to jego utwór 11. 11... Stoletniej Mai, ciągle tutaj jestem, Disna Raka, był inspiracją dla tej akcji. Kilka godzin temu rozmawialiśmy z Piotrem Łatwogangiem, który był wzruszony i wdzięczny wszystkim włączającym się w jego akcję. Oczywiście, ostateczną kwotę poznamy o godzinie 20.00. Ale już teraz możemy powiedzieć, że to rekordowa suma w historii zbiórek prowadzonych na żywo i co ciekawe, i co ciekawe ma zostać zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa. Początkowo zbiórka miała zakończyć się o godzinie 16, ale ze względu na skalę tej akcji Wsparcia została po prostu przedłużona i dodam jeszcze, że sąsiedzi Ład Poganga, z którym również mieliśmy okazję porozmawiać, są dość wyrozumiali. Sami śledzą akcje na YouTubie. To, co tutaj się dzieje zupełnie im nie przeszkadza. No tak, bo to wszystko dzieje się w bardzo pięknym celu. Wspomniałaś, że ta aukcja teoretycznie powinna się zakończyć o godzinie 20. To jest pewne czy raczej pewne? Myślę, że pewne, tutaj wszyscy mówią, że ta 20, godzina 20 to już jest taki ostateczny termin, ze względu też na to zmęczenie. Ta akcja jest prowadzona nieprzerwanie od kilku dni, od dziewięciu od dni, zdaje się, więc tutaj wszyscy mówią, że, że o godzinie 20. Już będzie podana ta ostateczna kwota. I próg 200 milionów złotych udało się przekroczyć dosłownie kilka minut temu. Czy w tej chwili dało się wokół słyszeć jakieś euforyczne odgłosy? To mieszkanie Ładpoganga jest dość dobrze wygłuszone, <śmiech> ale oczywiście słychać było okrzyki radości, że przekroczono tę kwotę. Klaudia Wróblewska, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. Jest z nami Anna Kowalczyk, autorka podcastu Owiane Dzieci, dziennikarka programu trzeciego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani redaktor, czy pani śledzi to, co dzieje się na warszawskiej Pradze? Ja wiem, że rozmawiamy dzisiaj o podcaście, ale chciałbym zacząć jednak od streamu charytatywnego. Trochę jednym okiem to śledzę, ale nawet to moje jedno oko jest zachwycone tym, co się dzieje i tym, jak znowu po raz kolejny Polki i Polacy się wspaniale mobilizują, kiedy chodzi o dzieci. To Właśnie. myślę, że jest wspaniałym Połączeniem z naszym dzisiejszym tematem rozmowy i z moim podcastem Oławiane Dzieci Prawdziwa Historia, bo to też jest opowieść o tym, jak bardzo wiele osób, jeszcze w dodatku w bardzo niesprzyjających okolicznościach, dosłownie przenosiło góry po to, żeby ratować dzieci. Tak, to jest bardzo piękny, może trochę chybotliwy, ale jednak piękny most od tego, co dzieje się w tej chwili na warszawskiej Pradze do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat. To wtedy były Szopienice i dzieci, które zapadały masowo właściwie na ołowicę. Kiedy pani się po raz pierwszy zetknęła z życiorysem i z dokonaniami dr Wadowskiej-Król? Bo Pani śledzi życiorysy wyrazistych, ważnych kobiet. Tak i rzeczywiście ja po raz pierwszy przeczytałam o Jolancie Wadowskiej Król u Michała Jędryki, autora książki, która zainspirowała serial Netflixa. I też nie była pierwszą, ale moim zdaniem chyba jest najbardziej udaną próbą opowiedzenia tej historii. Michał Jendryka przyszedł do mnie do trójki, żeby w moim cyklu brakująca połowa dziejów opowiedzieć o doktor Jolancie Wadowskiej Król, którą on jeszcze zdążył spotkać i z nią porozmawiać na potrzeby książki, choć znał ją od dzieciństwa, był jej pacjentem w Szopienicach. Więc tak, to od Michała Jędryki znam w szczegółach postać dr J. Wodowski król i historię owianych dzieci. Ale y, słyszałam gdzieś wzmianki, y, no wielokrotnie wcześniej, ale rzeczywiście wtedy, kiedy, kiedy poznałam Michała i jego książkę, uznałam, że pora się wgryźć A tę biografię i tę opowieść. Kiedy pani uznała, że to jest temat, który zasługuje na piękną, dźwiękową opowieść? To Polskie Radio tak uznało i ja zostałam zaproszona do tego projektu, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I mm, oczywiście no, niejako wywołani do odpowiedzi pretekstem stała się nadchodząca premiera serialu w reżyserii Macieja Pipszycy, o, której, e, o którym wiedzieliśmy znacznie wcześniej. No ale Polskie Radio ma też swoją już w tej chwili piękną galerię podcastów uzupełniających te filmowe, fabularyzowane opowieści o prawdziwych wydarzeniach z historii Polski przede wszystkim. I to była taka okazja, żeby też sięgnąć do archiwów Polskiego Radia i w ogóle, no właśnie, uzupełnić to, czego w tych kilku odcinkach no nie da się opowiedzieć. Tak, Polski Radio, tak jak pani wspomniała, ma też piękne, przepastne archiwa i to jest oczywisty kierunek, kiedy próbuje się odtwarzać jakieś historie z przeszłości, ale rozumiem, że oczywistością była także podróż na Górny Śląsk. Tak, z tego też powodu, że w archiwach z no pewnie nie, nie będących dla nikogo niespodzianką względów niewiele można było znaleźć. To jest historia, która w latach 70 XX wieku odbywała się no niejako na zapleczu tego co a nawet bardzo na zapleczu i bez udziału e, mediów ówczesnych e, to nie miała być opowieść którą miała poznać cała Polska i, i dlatego przeciwnie. też no właśnie dlatego też próżno było szukać materiałów dźwiękowych z epoki, no, innych niż propagandowe, innych niż te, które sławiły wielkość i dobrobyt przemysłowego Śląska, który był dumny ze swoich kopalni, ale również hut. I takie materiały rzeczywiście znaleźliśmy i wykorzystaliśmy, ale po Bo to, żeby usłyszeć... to jest też ciekawy punkt o... wyjścia i punkt do ewentualnej dyskusji z tamtymi tezami przecież. No tak, tak i myślę, że to mi się wydaje yy, i chyba nie tylko mnie ciekawym napięciem w tej historii, to znaczy z jednej strony y, ta y, mitologia Śląska jego przemysłowego serca Polski, ale też bardzo realne doświadczenie Ślązaków i Ślązaczyk, którzy skorzystali niewątpliwie w czasach powojennej, powojennego boomu przemysłowego na Śląsku i rozrostu tamtejszej infrastruktury. Przede wszystkim miejsc pracy, ale też zaplecza socjalnego i takiego bytowego, jaki dawały śląskie zakłady przemysłowe, w tym huty a jednocześnie to napięcie między kosztami, jakie ta industrializacja przyniosła, kosztami środowiskowymi, no i jak się okazało też zdrowotnymi, które no bardzo trudno było przyjąć do wiadomości, bo oznaczałoby to, że ta huta żywicielka, karmicielka jest też hutą trucicielką, a to było jednocześnie prawdą i to, i to. No tak, no tak. Wspomniała Pani o serialu Ołowiane Dzieci, który jest opowieścią mocno nawiązującą do faktów, ale jednak fikcyjną, co też wywołało niemało dyskusji po emisji tej produkcji. Jak rozumiem, podcast oparty jest wyłącznie na faktach. To jest opowieść dokumentalna. Zdecydowanie jest to opowieść dokumentalna i rzeczywiście my się trzymamy tutaj tego, co słyszeliśmy przede wszystkim od głównych bohaterek tej historii, których no, dość szybko zorientowaliśmy się, że było co najmniej trzy. To znaczy dr Jolanta Wadowska-Król jest postacią absolutnie kluczową, ale e, ołowicy by nie odkryto, nie zdiagnozowano tak szybko i nie odpowiedziano na nią tak, Powiedziałabym skutecznie i, e, i, i, i radykalnie, gdyby i. Gdyby nie profesor Bożena gdyby Hager. Gdyby nie profesor Bożena Hager Małecka, a po drodze jest jeszcze no właśnie znów wydawałoby się, na przykład oglądając serial, że bohaterka drugiego planu, z mojego punktu widzenia postać absolutnie pierwszoplanowa, czyli pielęgniarka, prawa ręka dr Jolanty Wadowskiej-Król w przychodni w Dąbrówce Małej, pani Wiesława Wilczek, z którą mi się udało porozmawiać, bo z dr Jolantą Wadowską-Król już nie miałam takiej szansy, ani z profesor Bożeną Hagormałecką również, obie nie żyją, ale pani Wiesława Wilczek ma się świetnie i mogłam ją odwiedzić w jej katowickim mieszkaniu. To było wielkie przeżycie i głos pani Wiesławy Wilczek usłyszą państwo we wszystkich bodaj odcinkach podcastu. Proszę coś więcej powiedzieć o tym spotkaniu z panią Wiesławą. Chętnie wracała do wydarzeń sprzed wielu lat, które przecież rozgrywały się w okolicznościach dramatycznych i chodzi mi tu po pierwsze o kontekst zagrożenia zdrowia dzieci, ale po drugie też o naciski polityczne. No to, jest, to było takie niezwykłe spotkanie z kimś, kto naprawdę do dziś chyba y, nie wie, nie czuje, y, a przynajmniej nie przyznaje jak wielką odegrał rolę w tej historii. Pani Wiesława Wilczek mówiła bardzo skromnie, że robiła to, co do niej należało, a w dodatku nie czuła specjalnie tego zagrożenia, czy nie zdawała sobie sprawy z ryzyka, jakie podejmuje, wikłając się w tą grę z reżimem komunistycznym i chodząc i opowiadając dyskretnie i z wyczuciem, ale jednak naokoło, że... Oto duma y, śląskiego przemysłu truje i zagraża śmiertelnie dzieciom mieszkającym w Szopienicach, y, bo uważała, że ona jest tak nieważną osobą, że nikt zapewne nie wie o jej istnieniu, nie mówiąc o tym, żeby ją jakoś prześladować. Więc opowiadała mi, że ta jej odwaga z dzisiejszego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia była dla niej po prostu czymś naturalnym i nie wiązała się z jakimiś dramatycznymi wyborami. Bardziej ją wtedy zajmowało to, że miała malutkie dziecko, którym nie miała do końca czasu się zajmować, bo rzeczywiście te pierwsze mm dni, tygodnie, w których e, lekarka i pielęgniarka własnoręcznie, bo poczta e, odmówiła dostarczenia tak wielu wezwań, skierowań na badania pod kątem Ołowicy, kiedy one osobiście pukając do, do poszczególnych drzwi, chodząc od domu do domu roznosiły te, e, te wezwania, to, to rzeczywiście wtedy była gościem w domu i to pamięta bardzo to właśnie, że z córeczką odrabiała lekcje e, przez telefon, e, więc e, tak, taka cicha bohaterka, e, która do dziś chyba nie chce przyznać, że jest bohaterką. No właśnie, A to jest. jest zachwycające i to jest bardzo niedzisiejsze, myślę, jednak, że tego rodzaju postaci, jak pani Wiesława Wilczek stwierdzają, że po prostu robiły to, co do nich należy. Zresztą dr Wadowska-Król chyba miała podobne podejście. Ona nie kreowała się na bohaterkę, tylko stwierdzała, że robiła to, co należało do pracy lekarki. Ale jak to się w pani odczuciu stało, że o ile Matka Boska Szopienicka, czyli doktorka, czyli dr Wadowska-Król jednak została przypomniana, a profesor Bożena Hager-Małecka i wspomniana Wiesława Wilczek jednak zeszły zdecydowanie na chyba nawet trzeci plan. No w przypadku pani Wiesławy Wilczyk, czyli pielęgniarki, no to jest o tyle bardziej powiedziałabym spodziewane, że te właśnie bohaterki czy, czy w realiach medycznych tak zwany personel pomocniczy, choć to jest niezwykle moim zdaniem krzywdząca i umniejszająca kategoria, jednak ustępuje pola tym pierwszoplanowym właśnie fajterkom medycznym, jakimi są lekarki czy lekarze. E, na, o tyle. Um... Profesor Bożena Hager-Małecka w tej historii do tej pory też była dostrzegana i oddawano jej należne honory i zasługi. No, trzeba pamiętać, że to ona dzięki też swoim możliwościom jako konsultantki wojewódzkiej do spraw pediatrii była w stanie tę przedziwną, nieoczekiwaną, nieintuicyjną diagnozę postawić, ponieważ wyjeżdżała na zagraniczne sympozja i na jednym z nich dowiedziała się, że również dzieci mogą zapadać na chorobę zawodową hutników. Takie dzieci, które nie bywają w hucie. Jednak na chorobę hutników mogą zachorować, więc to ona Ołowicę odkryła w, w jakimś sensie na, na Śląsku, zdiagnozowała ją po raz pierwszy i ręka w rękę razem z Jolantą Wadowską-Król, z doktor Wadowską-Król zadbała najpierw o to, żeby zdiagnozować maksymalnie dużą liczbę dzieci z Szopienic, potem aby te najbardziej potrzebujące m, znalazły doraźną opiekę w szpitalu, a kolejne setki dzieci znalazły y, długofalową y, opiekę w sanatoriach i prewentoriach, a sześć tysięcy szopienickich rodzin znalazło mieszkania, y, w, w nowe mieszkania, poza tym epicentrum skażenia, więc y, więc to jest rzeczywiście postać, o której na Śląsku się pamięta, o no, której pamięć się teraz Ślązacy i Ślązaczki, w tym rodzina profesora Bożony Hagerbałeckiej upominają, bo, bo, bo czują, że ten jednak bardzo zasięgowy portret czy obraz historii ołowianych dzieci um, przedstawia zasługi no, jednej z głównych bohaterek tej historii w sposób no, niewystarczający, delikatnie mówiąc. Tak, a ja pytam o pozostałe dwie panie, bo tego rodzaju y, akcji nie przeprowadza się w pojedynkę. Trzeba mieć y, zaufanych, profesjonalnych, oddanych, odważnych, często współpracowników albo w tym wypadku współpracowniczki. Tych dzieci, które dotknęła Ołowica, były... Mm, Tysiące w zasadzie, prawda? Czy udało się Pani dotrzeć do wielu byłych, chorych, jak wspominali lata 70., szopienice i matkę boską szopienicką? Do wielu nie, z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że te osoby, które wówczas w połowie lat 70. były zdiagnozowane, em, bardzo często są w niedobrym bardzo stanie zdrowia, w kondycji, która nie pozwala im udzielać wywiadów w prasie. Udało mi się jednak porozmawiać z profesor Lucyną Sadzikowską, która wraz z doktor Jolantą Wadowską Król odwiedzała po latach byłych pacjentów i, i wkrótce pani profesor obiecywała, że ukaże się też jej publikacja, która pokazuje, jakie długofalowe konsekwencje na zdrowie tych ludzi miała ołowica przybyta w dzieciństwie. Ale udało mi się porozmawiać z, z z, z przede wszystkim z dwojgiem bohaterów, um, czy nam właściwie, bo podcast Ołowione Dzieci, Prawdziwa Historia to jest nie tylko moja praca, ale też producenta Barta Makows Bartka Makowskiego, między innymi. I Bartek rozmawiał z panem Piotrem Poradą, który. Sam opowiadał, że do prewentorium nie wyjechał on, ale jego młodszy brat, bo on już miał trochę za dużo lat, ale oczywiście świetnie pamiętał i tamten moment i to, jakim mrocznym, trudnym do życia miejscem były te okolice nazywane targowiskiem w których właśnie to skażenie ołowiem było, było najtrudniejsze. Ale rozmawiałam też z panią Jolantą Ostrowską, która e, nigdy za dziecko formalnie e, by uznana nie była. Miała to szczęście, że nią bardzo szybko ze względu na, e, na możliwości, jakie miał jej ojciec milicjant zaopiekowano się profesjonalnie w innych e, placówkach niż te, do których doktor Jolanta Wadowska-Król e, i profesor Bożena Małecka odsyłały swoich małych pacjentów. I ona była takim trochę uprzywilejowanym dzieckiem, a jednocześnie opowiadała o y, wieloletnich, już od dzieciństwa ciągnących się problemach ze zdrowiem, które no, są klinicznym obrazem y, zatrucia ołowiem i, i powikłań tego zatrucia i o tym, co było szczególnie dla mnie dojmujące, jak przez całe lata nikt jej nie wierzył że to ma związek z jej, z jej dzieciństwem. Ona też no, pokazywała nam taki materialny dowód na to, jak zapowiem językiem i eufemistycznie omijano wpisywanie diagnozy Ołowica do kart pacjenta. Ona zachowała swoją dokumentację ambulatoryjną z, z dzieciństwa i proszę sobie wyobrazić, że tam w rubryce jednostka chorobowa u, u Małej Joli Ostrowskiej nie zapisano ołowica, bo to było słowo e, zakazane i diagnoza, tak. y, której nie wypowiadano na głos. Natomiast jednostką chorobową u Małej Joli Ostrowskiej było zamieszkanie w okolicy huty metali nieżelaznych Szopienice. Więc to jest też dowód na to, jak wiele osób wiedziało, i próbowało i podejmowało um, skuteczne działania, żeby dzieci ochronić, żeby dzieci leczyć, żeby dzieci też wyizolować z tej trującej okolicy, a jednocześnie jak te kleszcze cenzury, a właściwie takiej autocenzury, bo o tym też mi mówili wszyscy moi bohaterowie, właściwie prawie nikt tej, tego zakazu mówienia o łowicy nie wypowiadał na głos, a jednocześnie wszyscy wiedzieli, że to jest temat tak śliski, grunt tak grząski i diagnoza sytuacji yy, i dzieci, i całej tej okolicy, i całej społeczności szopienic, yy, która wypowiedziana na głos może rozpocząć burzę i polityczną, i taką właśnie personalizację może skończyć się konsekwencjami, których nikt tam nie chciał. Wobec tego też taka dyscyplina, um, powiedziałabym, komunikacyjna w tej społeczności była niezwykła, a to, co warto, myślę, podkreślić i to, co uważam jest też piękną prawdą o społeczności szopienic, której zabrakło mi w serialu, to jest to, że ona wspaniale współpracowała i rzeczywiście... Nie było mowy o, o, o protestach, o tym, żeby kwestionować tą diagnozę i ryzykując życie dzieci zatrzymywać je w domu, czy nie pozwalać im na wyjazdy do sanatoriów czy prewentoriów. O tym mówiły, m, m, mówiły moje bohaterki. W, w, i mnie i w nagraniach archiwalnych, Kobie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ojcowie i matki szopienickich dzieci stanęli na wysokości zadania, bo zdrowie dzieci dla nich było najważniejsze, a zaufanie do, do lekarek, które też o to zdrowie walczyły z narażeniem kariery i nie wiadomo było do końca czego jeszcze. Mhm. Było na tyle duże, że nikt nie kwestionował ich autorytetu, i ich zaleceń. To zresztą też wielu Ślązaków zabolało sposób, w jaki zostali przedstawieni w serialu, który jednak, musimy wspomnieć, odniósł ogromny sukces także poza granicami Polski. Myśli pani, że to się bierze stąd, że to jest opowieść trochę jak w Lewiatanie z Wiagincewa? Opowieść o jednostce, która ma siłę i odwagę, żeby przeciwstawić się systemowi? Być może trudno, trudno mi to ocenić. Ja myślę, że ta historia, nawet gdyby była bliższa tej prawdziwej, czyli że to była jednak walka nie jednostki, a całego zespołu ludzi przeciwko systemowi, była to walka zwycięska. Byłaby nie mniej ekscytująca. Ja jestem przekonana, że naprawdę fakty, prawda i autentyczne bohaterki bohaterowie w, w, w sytuacjach i w scenach, które się wydarzyły w rzeczywistości, porwałyby widzów i widzki nie mniej. Cieszę się i, i, i wiele osób, które jakoś związanych jest z tą historią, że ona po 50 ponad latach od tych wydarzeń dostała w jakimś sensie drugie życie, ale też zachęcam państwa, żeby e, sprawdzić, e, jak to było naprawdę i e, czy ta e, filmowa fikcja państwa zdaniem Okaże się konieczna, nieunikniona i wiele wnosząca do tej historii, czy może przeciwnie, ja tak uważam, jest to historia, której naprawdę nie trzeba podkręcać, bo ona jest tak, wystarczająco tak. ekscytująca są, są takie... i ma co najmniej trzy równorzędne, szlachetne, wspaniałe bohaterki pierwszego planu. Są takie historie, które fikcji zupełnie nie potrzebują i to chyba jest jedna z nich. Polecamy Państwa uwadze, podcast Ołowiane Dzieci. współautorka tego podcastu Anna Kowalczyk, dziennikarka programu trzeciego, była dziś naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A jeśli chodzi o aukcję, w tym momencie licznik pokazuje prawie 202,5 miliona złotych.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 Jest z nami profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet WSB Merito. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się. Na początek przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, żeby porozmawiać o tym, co wydarzyło się dopiero co podczas uroczystej kolacji przedstawicieli amerykańskiej administracji z korespondentami z Białego Domu. Ta kolacja odbywała się w waszyngtońskim hotelu Hilton. Agenci Secret Service powstrzymali atak 31-letniego zamachowca. W jaki sposób w Pana odczuciu udało się temu człowiekowi przedostać z bronią i później nieomal wtargnąć na salę balową. Przyznam, że szczegółów nie znam. Natomiast oczywiście wiemy, jaki był efekt. Widzieliśmy na kamerach wewnątrz Białego Domu to w różnych i sieciach internetowych i w mediach telewizyjnych pokazywano. Bardzo taka, wydaje się, brawa akcja. Ale żeby dojść do miejsca, z którego można tak szybko przebiec wokół niezorientowanej, widzieliśmy, z opóźnieniem reagującej ochrony, no to trzeba było w jakiś sposób jednak mieć przepustkę na teren Białego Domu. I no przyznam, tutaj nie znam szczegółów, ale, ale wydaje się, że to nie była osoba, całkowicie nieznana dla organizatorów. No, no, no, no, no Przypadkowy przechodzeń to raczej nie był. Zastanawia mnie ta kwestia, bo mężczyzna miał przy sobie strzelbę, miał pistolet, miał kilka noży i w czasach, kiedy na lotnisku trzeba tłumaczyć stópki pastrozębów, wydawałoby się, że wniesienie takiej ilości niebezpiecznych przedmiotów to jest jakiś kłopot, a tymczasem jak się okazuje, nie. Czy to nie było, aby nie rozważać, z punktu widzenia amerykańskich polityków, żeby w jednym miejscu zebrać tak znaczące figury z politycznego oświecznika i prezydent z małżonką i wiceprezydent i inni ważni przedstawiciele administracji państwowej. Tak, rzeczywiście, patrząc na sytuację, w jakiej znajdują się dzisiaj Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa, prowadzą lub uczestniczą w sposób pośredni czy bezpośredni w szeregu konfliktach na świecie, to dla mocarstwa nie jest czymś wyjątkowym, jednak czas jest zdecydowanie wyjątkowy. Można by było powiedzieć, że oprócz bardzo tak gwałtownie postępującego konfliktu, który zresztą Trump i jego administracja, także i wiceprezydent Vance wręcz podkręcają konfliktu wręcz o wymiarze ideologicznym wewnątrz swojego państwa, czyli łatwo tutaj wykreować droga, takim zresztą Chyba właśnie był Thomas Allen, ale także po akcji przeciwko Maduro można powiedzieć, że mogą być chętne i służby specjalne różnych państw, które chciałyby zagrać na nosie administracji amerykańskiej. No bo przecież udało się Trumpowi unicestwić szereg i przywódcy, i szereg wysokiej rangi y, przedstawicieli, powiedzmy na przykład reżimu irańskiego, to degrami się i, i zabicie z jednego z wysokich przedstawicieli rządu amerykańskiego byłoby swoistą y, wymierzeniem rachunków, na które chyba Iran liczy, ale oprócz Iranu, w tej grze są również inni, którzy by chcieli utrzyć nosa Stanem Zjednoczonym. No Nie należy jednocześnie wykluczać, że ten, ten obywatel amerykański działał we współpracy z kimś, z, no bo właśnie sam pan powiedział z jakim uzbrojeniem on wszedł na teren Białego Domu może po prostu został wpuszczony ale myślę, że też nie zabraknie teorii spiskowych jak, jakie zresztą były po drugim próbie zamachu na prezydenta Trumpa, to było na Florydzie, po tej pierwszej w Pensylwanii teraz mamy trzeci w tym drugim zamachu wręcz demokraci mówili, że to było swingowane czy tutaj będą i tak głosy, no trudno wykluczyć w dzisiejszych czasach, gdzie informacja przegrywa z dezinformacją nie raz i tak można, można może obrót sprawy wyglądać. Pan to ujął bardzo dyplomatycznie, a mnie się wydaje, że jest wyłącznie kwestią czasu, kiedy tego rodzaju historie e, zaczną funkcjonować w obiegu mniej lub bardziej oficjalnym. Tak jak pan wspomniał, ten atak podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu to nie była pierwsza tego typu sytuacja w politycznym karierze Donalda Trumpa. Czy przypuszcza pan, że mimo wszystko będzie on próbował jakoś zdyskontować to wydarzenie politycznie? Zresztą chyba już widzimy, że tak robi, bo y, jego apel do tego, że y, mamy tu do czynienia z antychrześcijańskim atakiem, y, czyli jakby stawiać y, przeciwnika który zresztą w jednej z korespondencji mówi o tym, że ale raczej kierując to w stronę administracji da, Trumpa, że odwraca się od wartości chrześcijańskich, no tutaj y, próbuje Trump przedstawiać się jako obrońcę tych chrześcijańskich wartości, atakując y, słownie tego, który próbował z bronią jego zaatakować, że, że to ten właśnie y, tych wartości nie przestrzega albo z nimi walczy. Y, czyli mamy próbę do skontowania, jakby znowu wykorzystywania religii i, i do pogłębiania właśnie tych podziałów społecznych. Przy czym można nawet powiedzieć, że próbę przyciągnięcia opinii amerykańskiej publicznej na swoją stronę po tym przecież jak notowania popularności Donalda Trumpa bardzo spadają w związku z wojną w Iranie. I o ile ten pierwszy nieudany zamach z Pensylwanii, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to był 24 rok, lipiec, na Donalda Trumpa, przyczynił się do jakby odbicia jego w sondażach, tak teraz. Oczywiście nie znamy jeszcze wyników, ale myślę, że wiarygodność na tyle spadła, że odbudować tutaj poparcie elektoratu będzie trudno. Czy zatem zakończenie konfliktu z Iranem mogłoby jakoś notowania amerykańskiego prezydenta poprawić? Tam cały czas sytuacja jest niejasna. Podejmowane są próby rozmów, potem jedna delegacja wyjeżdża, druga nawet nie wylatuje do miejsca spotkania. Co z tego może wyniknąć? I czy rzeczywiście jest szansa na zamknięcie konfliktu i podreperowanie sondaży? Wydaje mi się, że y, jest to w ogóle warunek sine qua żeby można było mówić o szansie y, odbicia się w sondażach Donalda Trumpa, ale jak wiemy amerykańska polityka, zwłaszcza za jego prezydencji, nie lubi pustki, więc nawet jeżeli znajdzie pomysł na to, jak wycofać się z tego konfliktu, y, no to na pewno wpadnie na, albo ma już kilka pomysłów, tylko nie wiemy, który, który uruchomi i czy one będą jednak te, te kolejne pomysły działały na jego korzyść, czy też znowu jednak będą odpychać wyborców od tego prezydenta, który tak wiele obiecywał, a tak niewiele konstruktywnych rozwiązań przynosi. Pamiętajmy, że był, czy jest to prezydent, który wyszedł, czy doszedł do władzy na hasłach antyprzemocowych, no właśnie po tym próbie zamachu na jego życie. Następnie zresztą cały czas związek z, z ruchem MAGA, Make America Great Again który w sobie, choć nacjonalistyczny, nosił i hasła izolacjonistyczne i antywojenne. A tymczasem Donald Trump, mimo że mówi o sobie, że jest prezydentem pokoju, to raczej niewiele, jeżeli w ogóle wojen zakończył, natomiast co mi się rozpoczyna lub naraża Stany Zjednoczone na wieloletni konflikt, bo to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest i Iran. I oczywiście współpraca z Izraelem powoduje, że także w pewnym sensie Stany Zjednoczone są uzależnione od tego, co się dzieje i w strefie gazy, i w Libanie, ale jak czytam w Rzeczpospolitej, także Irak, czy czyli bojówki irańskie które zaczynają rozkręcać się i atakować siły irackie, a także bazy amerykańskie w tym państwie. Bliski Wschód zdaje się płonąć i wyjście z tego będzie bardzo trudne. Donald Trump próbował Europejczyków to wciągnąć, ale widać, że się nie udało, więc ma rzeczywiście problem. Wspomniał Pan o hasłach antyprzemocowych, które pojawiały się w kampanii i do tego jeszcze przecież zapowiedzi, że Ameryka już nie będzie policjantem światowym, że teraz prezydent i jego administracja skupią się na kwestiach wewnętrznych, a świat niech radzi sobie sam. Najwyraźniej z tych zapowiedzi nic nie wyszło, albo Donald, Donald Trump o nich zapomniał. Pojawia się pytanie jak wycofać się z konfliktu, w którym najwyraźniej amerykańska administracja niedoszacowała możliwości przeciwnika i przeszacowała własny wpływ i własną siłę. Chodzi oczywiście Czyli o Iran. Tak, tak, tak, tak. Znaczy Donald Trump na tyle jest oryginalny w posunięciach, które może zrealizować, że można przypuszczać, że po prostu ogłosi, że za dwa dni wycofuje się z blokady cieśliny Ormus i, i, i, i powiedzmy jakieś lotniskowce przedstawia troszeczkę dalej od, od teatru wojennego, ale jednocześnie wątpię, by wycofał się, a jest to żądanie Iranu z baz amerykańskich, z baz wojskowych na Bliskim Wschodzie, z sojuszników Stanów Zjednoczonych, czyli z Kataru, Arabii Saudyjskiej i innych państwach tego regionu. Zresztą taki ruch to byłoby rzeczywiście wielkim błędem w kategoriach budowy sojuszy, współpracy w tym, z tym regionem świata. Całkowite wycofanie się wątpię, żeby nastąpiło, ale, ale jednostronne nawet wycofanie się przy zabezpieczaniu interesów Izraela powiedzmy zdalnie jest możliwe, przy czym, przy czym jakiś próba dialogu chociażby powinna być, a, a widzimy, że to teraz Iran sobie Kolokwialnie mówiąc, pogrywa ze Stanami Zjednoczonymi, reżim przetrwał. Mało tego, zaczyna przechodzić jeszcze może nie do ofensywy, ale przynajmniej do przygotowania się do jakiejś dyplomatycznej ofensywy, bo wylot do Moskwy, ministra spraw zagranicznych Iranu, za chwilę do Omanu, ciekawe kiedy wybierze się do Chin, a może do Indii, chociaż jeżeli do Pakistanu, to raczej nie do Indii, ale jednocześnie myślę, że premier Indii by przyjął delegację Iranu także, po to, żeby pokazać, że w tym regionie świata nie ma dominacji Stanów Zjednoczonych albo że ona się kończy i takie nawet niedopowiedzialne, nie. nie niejednoznacznym aktem zakończone działanie wojenne może, może być uwzględnione. Takie hasło, które my swego czasu pamiętamy jak Sowieci negocjowali w 18 roku, 1918 roku zawieszenie brani, tudzież pokój w pierwszej wojnie światowej nie miru, nie wojny, czyli ani pokoju, ani wojny jest pewną taką perspektywą, która która może pozwolić wszystkim z jakąś, powiedzmy, twarzą wyjść. Donald Trump, tak jak mi się wydaje, szybko znajdzie sobie i pomysł na to, gdzie dalej przyciągać uwagę świata i, i nas tym samym. Tak, pan wspomniał, że Trump jest zjawiskiem dość oryginalnym i że właściwie mógłby w dowolnym momencie, jutro czy pojutrze ogłosić cokolwiek, ale moje pytanie było nieprecyzyjne, bo chciałem zapytać, czy jest szansa dla Amerykanów, dla tej administracji, żeby wycofać się z konfliktu i nie stracić twarzy, nie pozostawić takiego posmaku, że oto Amerykanie potknęli się o Iran i wybili sobie zęby? Gdybym e, tak głębiej się zastanowić, no to oczywiście musiałby, musiałby to być e, zwieńczone przynajmniej słownym sukcesem, przepraszam, a ten, ten musiałaby poprzedzić e, albo kolejna militarna akcja i jakieś dywanowe bombardowanie namierzonych na nowo celów, gdzie korpus strażników rewolucji islamskiej i wojska irańskie się znajdują. no to pozwoliłoby na komunikat, że unicestwiliśmy znaczną część siły uderzeniowej Iranu. W związku z tym nie ma sensu, żebyśmy tutaj siedzieli dalej, bo... O, przepraszam bo inne części świata na nas czekają, tudzież, i to jest mało prawdopodobne, podpisanie jakichś porozum porozumień. One nie sądzą, żeby Iran był skłonny y, przynajmniej do czasu y, y, jesiennych wyborów y, do Izby Reprezentantów i, i, i do Senatu, y, żeby był skłonny y, podpisać, dlatego że, y, no mówię, reżim Iranu będzie Koniecznie dążył do tego, żeby, żeby móc zakomunikować, że się odegrał na Trumpie, a efektem tego może być albo wcześniejszy zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sądzę, że teraz już mało prawdopodobne, by był skuteczny. Yy, albo, yy, albo porażka republikanów i tym samym wówczas można było by powiedzieć, że, że Iran swój cel osiągnął. Yy, administracja amerykańska sądzę nie będzie w stanie yy, ani chęci, w chęci tak długo czekać, ponieważ wiemy jaki to ma wpływ na gospodarkę amerykańską, gospodarkę światową, na zachowania wyborców amerykańskich. Stąd jednak zdaje się, że, że atak militarny kolejny wchodzi w grę. Panie profesorze, a gdzie w Panu odczuciu jest w całej tej układance w obecnej chwili Izrael? Bo ostatnie dni zdominowały przede wszystkim doniesienia dotyczące Ameryki, Stanów Zjednoczonych i Iranu, właśnie ewentualnych rozmów, do których być może mogłoby dojść, które częściowo się odbyły, potem jednak znów się nie udały. A Izrael? Przecież ta początkowa atak to były działania prowadzone ręka w rękę przez Waszyngton i, i stronę izraelską. Nawet wydaje mi się, że to pramienne no tak, ten wprowadził tak, sprytnie tak, prowadził pokierował zwane baliny Trumpa i, i sprowokował Amerykanów do tych ataków. A teraz nadal sądzę sprytnie, korzysta z tego, że Amerykanie już są związani z tą wojną i, i, i to już Izraelowi wystarczy po to, żeby robić porządek i na zachodnim brzegu i w Libanie, walczy z Hezbo, gdzie walczy z Hezbollahem z Hamasem porządki robi w, w strefie gazy i na zachodnim brzegu. Zatem Izrael przede wszystkim w tej chwili przeszedł do do pacyfikacji bojówek plus zaprowadzenia własnych porządków w strefie własnej przygranicznej, czyli poza terytorium Izraela i w strefie Palestyny. To premierowi Netanyahu wystarczy obecnie, zresztą może... Tutaj znowu doniesienia z dnia wczorajszego, słyszeliśmy, że premier Netanyahu przeszedł chorobę nowotworową. Ona mogła też powodować, że, że koncentrację miał na innych kwestiach. Aczkolwiek mimo wszystko to właśnie, że Stany Zjednoczone y, weszły w ten bezpośredni konflikt z Iranem jest wystarczającym argumentem na rzecz tego, żeby Izrael mógł y, bliżej swoich granic skoncentrować się na walce z tymi, których zresztą Iran dotychczas finansował. Od dłuższego już czasu mm, mówimy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Do tego konfliktu od kilku tygodni my, Mamy jeszcze kolejny, czyli ten między Stanami a Iranem. Czy aby oba te zdarzenia nie pokazują, że siła militarna i przewaga liczebna to nie wszystko? Bo przecież i Rosjanom nie udało się jednoznacznie przełamać ukraińskiego oporu, a nie wierzę, że nie prą dalej, bo są tak łaskawi i wielkoduszni. I Amerykanom nie udało się przełamać irańskiej obrony i irańskiego reżimu. Tak, to y, wojny XXI wieku y, potwierdzają tylko to, że y, symetria w prowadzeniu wojny y, tylko do pewnego momentu się czy daje szansę y, o, osiągnąć pewne cele, ale jak widzimy, nie wszystkich celów i, i skuteczne przygotowanie się do wojny asymetrycznej, czyli takiej, gdzie mniejsze siły y, w sposób nierówny w stosunku do potencjału militarnego innymi środkami potrafią, tanimi, to jest ważne, niskokosztowo stosunkowo, potrafią na tyle związać siły przeciwnika, że ten wielki wydawałoby się według wskaźników ilościowych i jakościowych militarnie strona walcząca no nie może przełamać oporu. Z tego wniosek myślę jest taki, że, że poza zakupami bardzo drogich broni i środków pojazdu, itd., dalej. warto stawiać na, myślę o państwach, na przykład Polsce, w swojej obronie, na rozwiązania takie, które powodują, że społeczeństwo nabiera odporności i technologicznie potrafimy wytwarzać w tej chwili drony, ale w przyszłości oczywiście to, to będzie ewoluowało, no, ewoluowało różne inne środki pozwalające trwać w oporze. To jest sygnał, że też jakby na tym etapie, na którym jesteśmy, wielkie wydatki należy też jakby kolektywnie rozwiązywać i i jakby nie samodzielnie wszystko da się zrobić i zbudować, a jednocześnie trzeba być przygotowanym na samodzielne i społeczne odbieranie ataków. Zwróćmy. No i oczywiście jeszcze położenie geograficzne też tu odgrywa no rolę, tak. bo na korzyść Ukrainy to wielka przestrzeń i, i, i, i warunki pogodowe i, i kształtowanie terenu, a Iran no, bardzo długa strefa brzegowa, co i jakby możliwość panowania nad cieśniną. Każdy kraj tutaj ma jakby inne uwarunkowania. Pan mówił o tym, że Donald Trump próbował włączyć do konfliktu z Iranem także państwa Unii Europejskiej. To się nie udało? Czy teraz Europejczycy wstrzymali oddech i liczą na to, że Donald Trump nie będzie spoglądał albo będzie rzadziej, rzadziej spoglądał na Europę? Ja mam wrażenie, że Donald Trump nadal wywiera presję. Widzimy, czy słyszymy, co mówi o Hiszpanii, premierze Hiszpanii. Odbija się to echem na, na tym, jak postrzegamy, jaką wartość ma sojusz północnoatlantycki. Przedstawiciele NATO z Unii Europejskiej ostatnio bardzo stanowczo wypowiedzieli się, że wbrew wypowiedziom Donalda Trumpa Sojusz Północnoatlantycki NATO nadal funkcjonuje i, i, popieramy, i popieramy Hiszpanię. Tę Hiszpanię, która nie pozwoliła wojskom amerykańskim korzystać z własnych baz w ataku na Iran. To jest znaczące i zresztą poza presją na Hiszpanię Donald Trump próbował wywrzeć presję na Wielką Brytanię, by i ta włączyła się w konflikt, a przecież Wielka Brytania bazy wojskowe swoje udostępnia dla wojsk amerykańskich właśnie w celu ataku. Zatem e, widzimy, że apetyt Donalda Trumpa i chęć wydawania rozkazów także m, dla suwerennych państw e, zrzeszonych w NATO jakby nie słabnie. E, możliwe, że będzie szukał teraz jakiegoś słabszego ogniwa i oby nie była nią Polska, e, aby jeszcze jakieś państwo włączyło się do tej wojny, bo im więcej takich państw do tej wojny by się włączało, to pozwoliłoby mu myślę, wycofywać się z tej. Jednak widzimy na chwilę obecną zupełnie nieudanej akcji, w której no, kilkadziesiąt miliardów dolarów na pewno Amerykanie w tej chwili stracili. Ale już nie mówię o kosztach w ogóle gospodarek światowych. No i do tego oczywiście możemy też dołączyć straty wizerunkowe, bo myślę, że tych kilka tygodni nieudanej inwazji na Iran kosztuje amerykańską politykę zagraniczną bardzo, bardzo dużo. Profesor Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w USB to dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 20. O 20. ma się zakończyć stream charytatywny. Zbierane są pieniądze na pomoc dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. W tym momencie udało się zebrać prawie 205 milionów złotych.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 i tym lepiej. Po reklamie Autopromocja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 To promocja.